skandal skandal, zobaczmymy so <laughs> to na skandal, skandal. Ja nie rozumiem w so ogóle, czemu się go czepiają jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, w budynek uderzył tuż nad ranem proszę powiedzieć, co tutaj się stało to, to się stanęło to, to się stanęło Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Marcin Kozieł w naszym to oto podcaście rustykalnym, a razem ze mną... Stanisław Benedyk. I Mijał Dziełoński. Mm. Tematem naszego podcastu będzie analiza i interpretacja najróżniejszych wiadomości. Będziemy naśmiewać się z dziennikarzy, którzy bardzo lakonicznie piszą artykuły oraz z małomiasteczkowego życia. Mm. Zaczniemy od wspaniałego newsa, prosto z Pińczowa. n 24 Kraków, nie wiem dlaczego Kraków, jak to jest w Świętokrzyskim, no ale dobra. Niszczyli i przewracali znaki. Zatrzymała ich Sołtyska. Sołtyska wsi w gminie Pinczów, Świętokrzyskie przy pomocy męża <grafię> przepraszam. Zatrzymała dwóch nastolatków, którzy niszczyli znaki drogowe. Kobieta dostała zgłoszenie od jednego z mieszkańców w czwartek wieczorem. Mężczyzna poinformował sołtyskę, że dwóch młodych mężczyzn niszczy przyzrożne znaki. Relacjonuje Damian Stefaniec, oficer prasowy w Pińczowskiej Policji. No dobra, ale generalnie yy, ktoś widział, do was, że ktoś do was tu je znaki i powiedział pani sołtys, zamiast zadzwonić na policję. Yy, widocznie wkracza do nas model amerykański i może zamiast sołtysa jest teraz szeryf. Pani szeryf. Pani szeryf. Pani yy... szeryf. Co generalnie chyba się dosyć często zdarza na wioskach. Przynajmniej u mnie tak było, że Sołtys faktycznie był szeryfem, jeżeli chodzi o pobór podatku. Pytanie jakie ten? Ma zaplecze jakby nasza pani Sołtys? Czy może nie jest osobą, która ma jakąś przeszłość powiązaną wiem, z jakimś boxingiem, ewentualnie innymi sztukami walki? Może uchodzi za jakąś taką guru walki wręcz nieokolicznej jak twoga, to, to pani Sołtys? Fogę do pani Sołtys. No, ale bo ja wiem, co stoi za panią Sołtys. Bo no pani sądzi, zrobiła przy pomocy męża. No. Przy pomocy, przy pomocy... męża. No, ty... go do rąk. Czy nakurwiła... Więc nakurwiła im <laughs> mężem. <laughs> ale czy ten, czy mąż pani Sołtys to jest sołtys? Nie, to jest mowa, znaczy, to, to nie jest najważniejszy człowiek <śmiech> <śmiech> w drugi najważniejszy człowiek myśli. Wydaje mi się, że to jest jakieś coś, co. On jest zasadzie, tylko że... narzędziem w jej rękę. Że ona 1,90 m, on metr 40 m do rąk. To teraz, właśnie, jest pytanie: czy faktycznie to. Ten mąż tam odegrał kluczową rolę. Przy jego pomocy, nie, nie wiem na ile to kluczowe. Ciekawe, czy by im, <głos> rozwaliłaby ich bez niego. Czy znaczy nie, to prawdopodobnie mogło wyglądać tak, że pani sołtys y, po prostu wzięła sprawę w swoje ręce i zaczęła ostre klepando i bicie po kufach y, tych biednych chłopaków. A pan, y, pan sołtysowy się tylko stał i przyglądał i mówił, dobrze, dobrze. Tygodnik Zamojski. Staruszek spowodował kolizję i odjechał z miejsca zdarzenia. 90-letni kierowca <śmany> Toyoty... <śmany> Sylwestra spowodował kolizję i odjechał z miejsca zdarzenia. Policjantom tłumaczył, że bardzo mu się śpieszyło. Stracił prawo jazdy. Policjanci ustalili, że kierowca Toyoty nie ustąpił pierwszeństwa e, przejazdu 19-letniej kobiecie. Czekaj, czekaj poczekaj, wybrał ci przerwę w tym tak. miejscu, ale ta kobieta była od niego młodsza cztery w razy. <laughs> Właśnie cztery razy powinna mu ustąpić. <laughs> <laughs> Może to był jakiś taki bardzo specyficzny motyw na podryw. Hej, mała rozjebać ci skonę. Wiesz co, nie pomyślałbym o tym w tym momencie, że to nie powinna ona raczej do niego podbijać, może ona mu się sama podstawiła. Generalnie wydaje mi się, że ona naprawdę mogła być winna również w tej całej sytuacji, bo miała 19 lat. A pan, przepraszam najmocniej, a pan ma prawko prawdopodobnie od swojej osiemnastki, Uf. czyli, czekaj, prosta, prosta mat, ma 72 lata. Czajcie? On ma dłużej prawo jazdy, niż żyją moi dziadkowie. Ale słuchaj, hmm. Bene, bo tutaj jest też taka sprawa, że mój pradziadek, który zmarł w wieku 93 lat, zawsze mawiał, że jak był młody, miał 64 lata, to sobie zrobił prawo jazdy. <grym> był młody, 64 tej... lata. Dokładnie tak. Ale zastanawiam się w tym wszystkim, jak to jest możliwe, że 90 lat jeździł, jeszcze był na tyle trzeźwy... Znaczy, że nie, nie, to nie, właśnie, nie. On, on był trzeźwy, to i napisałem, że y, uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Ale że trzeźwy na umyśle, Koźlak. Trzeźwy na umyśle, że on w ogóle ogarniał jazdę. Najwyraźniej nie ogarniał. Mi się nie podoba tutaj tylko, że oprócz wzięcia mu prawa jazdy została skierowana sprawa do sądu, gdyż uważam, że no, mogli mu wziąć prawo jazdy i tak by nie zdążył zapewne wyrobić nowych, ani być na czasie. Ale niekoniecznie trzeba takiego jednego dziaduszka tylko po sądach, ja nie wiem. Jeszcze chłopak, zej... chłopak, no, chłopak zejdzie. Chłopak, starszy pan. Chłopak zejdzie jeszcze. Biedny... No chłopaczyna, no. Kurde, młody duchem ty zbladł. No. z bladu. Okay. z bladu. Ten biedny chłopak sprowadzał wypadek. Nie no. Nie generalnie się Generalnie liczymy tylko, że ów starszy pan nie ucierpiał, rozwalając tej młodej pani samochód. Nie. uciekając z miejsca wypadku. Bo mu się śpieszyło. Ale pomyślcie, no co, na 5 lat go wsadzą? Geriatrat je <w autów> Ja jestem, ciekawy, ja jestem ciekawy, gdzie mu się śpieszyło? Macie jakieś stety? No Tam no, jest napisane, to... że do banku, więc pewnie no napadł. <gryatrat je w autów> ja Dobra, może przejdźmy do kolejnego newsa. To jest naprawdę bardzo ciekawa historia. Gmina Konkolewnica chciał rozdzielić walczące psy, stracił palec. Zaczyna się to cytatem. Syn wpadł do domu z jękiem, krzyczał pies odgryzł mi palec. Struchlałam. Wspomina mieszkanka gminy Konkolewnica. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu wieczorem. Piętnastolatek spacerował ze swoim psem, gdy z posesji sąsiadów biegł ich pies. Zwierzęta zaczęły walczyć, chłopak próbował je rozdzielić, niestety padł ofiarą rozsłuszonego walką pasa, znaczy psa. Pasa. <laughs> <Que> pasa. pasa. <laughs> Generalnie... <laughs> no. Znaczy, ja bardzo, ja nie, nie powinienem się śmiać z tego. To jest taki, to jest y, cytat z artykułu, nasz piesz, na, na, pies, nasz piesz. Esz pies, pies, cytat z artykułu, nasz pies to amstaw. Ludzie mówią, że to agresywna rasa, jednak nasz nigdy agresji nie przejawiał, no ale kurwa odgryzł chłopakowi palec, nie? I wcześniej zaatakował psa. E, taki bardziej do przytulania jest. To jest tylko, e, cytat z artykułu. Jednak z uwagi na jego posturę zawsze na spacerze ma ten kaganiec i chodzi na smyczy. Ostatnio też tak było. Opowiada mieszkanka gminy Kole Kolewnica. kurwa, straszna nazwa. Palca nie udało się przyszyć. O, w lipo. tym momencie to jest strasznie, strasznie, strasznie... strasznie Teraz powinien być ten na radiowy pik. W takim razie następny news. Nowiny 24. 33-latek był w lesie na grzybach. Wezwał karetkę... Pogotowia, bo sądził, że go podwiozą do domu. To znowu Kolbuszowa. Mam wrażenie, że dość często się pojawia ta Kolbuszowa. Tak, Kolbuszowa to jest jakieś wyjątkowo dobre miejsce zbrodni. <głoszowa> Za bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych odpowie przed sądem 33-latek, który kilka tygodni temu powiadomił Pogotowie, że będąc w lesie doznał wypadku i nie może chodzić. W trakcie czynności okazało się że mężczyzna nie jest ranny, tylko pijany. <grym> czekajcie, czekajcie. Ile mówić promili? promili? Co najmniej trzy. A do służb ratunkowych zadzwonił, sądząc, że podwiozą go do domu. Policjanci właśnie skierowali wniosek o ukaranie w tej sprawie do sądu. Eee. To, kto go w końcu podwiozł? <grym> policja. Chyba Chyba policja. To, chyba policja <grym> <kojarzy>. <grym> Bardzo mnie rozwala dalsza część artykułu. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna nie jest ranny i może chodzić jest za to pijany. Uwaga, uwaga. Policjanci sprawdzili stan szeźwości 30-letniego mieszkańca powiatu rzeszowskiego. Badanie wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. E, tym samym chciałbym powołać na łamach naszego podcastu tak zwany Klub Trzech. To już jest któryś zniósł z kolei i któryś zniósł mnóstwa researchów, które przeprowadziliśmy, który zawiera dokładnie, dokładną liczbę e, promili jest ona wynosiona 3 bądź więcej. Wyczyłam w tym jakiś spisek. I mi wydaje się, że chodzi o to, że po trzech promilach człowiek odblokowuje sobie specjalną zapadkę w mózgu, <głos> która powoduje, że y, jest zdolny zrobić wszystko. Jak chociażby wzywać no Nie karetkę, jest zdolny, tak, z... bo nie jest zdolny wrócić do domu z grzybą. Ale swoją drogą, czy on się tak nawalił w aucie, czy chodził po lesie i co, vip za vipem, vip za vipem. Wydaje mi się, że ten, że. Vip, VIP za vipem. jak A było jakieś kuflowe, mocne. Vanpur 10%, <laughs> trzy razy, a potem jeden jeszcze bezalkoholowy raz maka. Przełom.pl Kierowca widmo? Przebłąbę. <grywa> Przebłąbę. Policjanci próbowali zatrzymać jadące drogą Renault, ale kierowca próbował zbiec. W trakcie pościgu uderzył w słup. Kiedy mundurowi podeszli do samochodu, było w nim dwóch mężczyzn. Siedzieli na fotelach pasażerów. Obydwaj twierdzili, że żaden z nich nie prowadził. Odmówili również dmuchania walkotest, dlatego zostali skierowani na badania krwi, dodaje Paweł K. Wydaje mi się, że coś mi tu pachnie trzema promilami. <śmiech> <śmiech> Razy dwa. <śmiech> Albo panowie mieli po półtora. <śmiech> to się wtedy chyba nie liczy, bo mają wspólną no ale... zapadkę. Bliźniacy. Bliźniacy, ale jakim trzeba było się wykazać yy, myśleniem bliźniaków, żeby wpaść na coś takiego... Łapie was policja, przesiadacie się na, ten, przesiadacie się na tyle siedzenie i nie, nie prowadził. No to jest hit. Kierowca to jest hit. Mocno. I co? Jak policjant jest w stanie udowodnić, kto prowadził? No nie jest. Nie jest. No nie, powinien, nie? Bo już do lasu uciek. To jest ten ukryty potencjał, który się wyzwala pod wpływem trzech Tak. Prowadzisz telepatycznie. Ale to wtedy, czy to ty? Nie dotykałeś kierownicy w końcu. Panie władze. Fizycznie nie. No pytanie jak w prawie to widnieje. To jest genialne, to jest genialne. Chłopaki, nie wiem, czy wam się przypomina taka sytuacja, czy tylko to ja się tak patologicznie może wychowałem, że nie wiem, jak się jeszcze naście lat temu gdzieś jechało autem jako dziecko, to się nieraz mama mówiła stoi policja, chowaj się. <grym> <grym> tak, faktycznie, było. Ty się nie? zawsze chowałeś pod tymi drzwiami albo pod siedzeniem? No tak, no spuszczało się i jazda nie ma cię. Udaj, że nigdy tam nie byłeś. <grym> przechodzimy do kolejnego newsa. Nietypowy sposób na szybki zarobek wymyślił sobie 38-letni mieszkaniec z Lublina. Mężczyzna urządzał sobie rajdę po supermarketach i kradł noże kuchenne. Wszystko po to, żeby później je z zyskiem sprzedać. Z ustaleń policji wynika, że ukradł 350 sztuk noży o łącznej wartości 20 tysięcy złotych. Z moich ustaleń wynika, że był zrabki z rabki z drugiej. <laughs> To prawdopodobnie jest główny e, zaopatrzyciel... Kwatermistrz e, Doja. Kwatermistrz napczańskiego Dojo walki nożem. To jest, absolutny, to jest absolutnie to. E, pomyślcie sobie. Mamy ponadczasowe Dojo walki nożem i on musi skądś brać te noże. Wysyłają jednego człowieka do Lublina, no bo daleko. A nie Słuchaj Andrzej. Przywieź nam noże. Andrzej, son. Andrzej son. Andrzej no Sensej. Andrzej Sensei, Andrzej sen sensei przywieź nam noże. No i Andrzej jeździ i kradnie ten noże. Bo oczywiście. Super Express, ponieważ czytamy to na ich portalu, nie mógł dokładnie określić, że są zrabki z roju, ponieważ nożownicy zrabki wnieśliby naprawdę paskudną wendettę i mogliby zabić paru, paru dziennikarzy. Lobby, lobby. Naszą teorię niestety nieco później łamie, zeznanie zatrzymanego, chociaż moim zdaniem to jest świetna gra wyuczona w dojo. Jak tłumaczył policji kradu dla własnego zysku? 38-latek działał w warunkach recydywy, grozi mu teraz nawet 7 lat więzienia. Skorpion zaatakował 15-kilogramowego kota. Horror, horror. Ma ile kilogramowego kota? Przełuj, wariat, był mi. Za jakiegoś 20 jakiegoś <grym i zbyt górny> Dobra, czytamy. Miał ponad 5 centymetrów i był jadowity. Za cel obrał sobie 15-kilogramowego kota. Mowa o skorpionie, który zaatakował z <grym i> zbyt gości. <górny> Mam piję za na domią. Skorpion zbyt gorszy. <głos> Jesteśmy pewni, że skorpion ukrywał się w mieszkaniu, ponieważ nagle z niewytłumaczalnych powodów zachorował nasz kot. Zaczął kuleć, dostał antybiotyki i leki przeciwzapalne. Opisuje gazecie pomorskiej pani Katarzyna, która odnalazła w swoim domu skorpiona. Kobieta natychmiast chwyciła za kapcia i zabiła zwierzę. Nie! Dlaczego? Victoria kończy się tragicznie. A następnie wrzuciła do toalety. Pani Katarzyna i jej bliscy są pewni, że nie przyniesie skorpiona za kupami. Zarządca budynku twierdzi, Nielegalny że... Nielegalny imigrant. Nielegalny imigrant. Pewnie w bananach jak ta... Te, kukaina. Jak, jak kukaina. E, ale czytamy dalej. Zarządca budynku twierdzi, że w okolicy nikt nie prowadził hodowli skorpionów. Przyznaje jednak, że sam miał styczność z egzotycznym pająkiem, który zawierószył się w bananach. Z, ba... z, z bananów kupionych w jednym z fordońskich marketów wyszedł jaskrawo-żółto-zielony egzotyczny pająk, zabiłem go natychmiast ze strachu, przyznał Jacek Lewandowski <laughs> przy okazji zdradzałem swoje personalia, e, powiem, że to jest bardzo niesamowita historia, ale uniwersalna e... broń kapyć, uniwersalny grup kibel, tak wiadomo, w, ryb... Co? w kiblu lądują na przykład rybki, a wiadomo, że rybki zabijemy kapciem bo przynajmniej u mnie tak w domu było <laughs> Wlaczkiem? Wlaczkiem. Kurwa, bijesz tego skalara, skalmara, czy jak to się nazywają, czy neonkę. Kurwa, ile skalmarów już w ludźmierzu. No, generalnie chyba nigdy nie dowiemy się, skąd ten skorpion się tam wziął. Ja No, jego miał... historia umarła wraz z nim i została spuszczona w Kiblu. Hmm. E, Lubelskie. Zaatakował 36 latka taboretem. Yeah. Przez parapet trafił do szpitala. Ale to właśnie ta druga część jest to. najlepsza. To były sceny jak z filmu gangsterskiego. Dwóch mężczyzn wpadło do mieszkania 36-latka. Pobiło go taboretem i ukradło tysiąc złotych. Zobacz memy. Zobacz memy. W trakcie ucieczki jeden z rabusiów Potknął się o parapet i z mi czekaj, czekaj, Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. przepraszam, że chwileczkę. Uwa, no. Potknął się o parapet. Nie? Ale słuchaj, dalej, to jest najważniejsze zdanie następne. Potknął się o parapet i upadł w takim stanie znaleźli go policjanci, którzy wezwali kańczę. Kolega zapomniał, że się nie traci ale to w takim razie oni, z, przez, rozumiem, że uciekali przez okno że on się potnął o parapet ale kurwa potknął o parapet ale może, może biegł w powietrzu w ogóle. <głos> skok grysi i potnął się o parapet ale to chyba byłoby, że zawiesił się na parapecie chciałbym bić taboretę chciałbym skakać parapetem wow Jestem pod wrażeniem, w ja jestem ciekaw na jakiej wysokości był ten parapet, że on się o niego potknął Potknął, nie mam, że na łydki mam, że tutaj potknął się pan redaktor z tego A kolega po prostu wyrżnął orła na przysłowiowy słowo podlasia.pl. Policjantów wezwała żona Stanisław Benedyk w pliku opisał to jako żona kapuś Policjanci z komisariatu w Terespolu zostali wezwani na interwencję do agresywnego mężczyzny. 29-letni mieszkaniec gminy Terespol w kieszeni kurtki posiadał marihuanę. nie cóż roślinny. Cóż roślinny. Nie, właśnie machinu na ranę. O podejrzanym znalezisku poinformowała mundurowych zaniepokojona żona 29-latka. Kapuś. Z relacji zgłaszającej wynikało, że mąż zachowuje się agresywnie a ona znalazła w jego odzieży woreczek z niewielką ilością suszu roślinnego. Policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego, którzy dotarli pod wskazany agres... Agres. Policjanci <ślinny> <ślinny> <ślinny> dotarli pod wskazany agres. Którzy dotarli pod wskazany... Agres. <ślinny> którzy dotarli pod wskazany adres potwierdzili zgłoszenie. Zawiniątko znalezione przez kobietę zostało przebadane testerem. Wstępne badanie wykazało, że jest to marihuana. <laughs> Czy wstępnym badaniem było wrzucenie tego do lówki? <laughs> Narkotyki zostały zabezpieczone. O, o właśnie, A, właśnie. Znaczy, żeby już nikt inny do nich nie miał dostępu. To znaczy nie, wydaje mi się, że generalnie tym testerem właśnie dokładnie była lówka albo jakiś <laughs> jeden policjant. Dobra, chodźmy, tester. Waldemar <laughs> tester. Waldemar <śmiewicz> ale e, prawda jest taka, że nikt lepiej nie sprawdzi, czy coś jest narkodygiem niż Pantewartysta <śmiewicz> z z chciałbym mieć taką pracę, naprawdę a ja bym Bię. nie chciał mieć takiej żony słowo Podlasia ponownie W trakcie Słowo słowo Podlasia w trakcie odprawy zasnął za kierownicą, uwaga, ponad 3 promile alkoholu. Nie. Yeah. Jesteś w klubie, stary! <grymne> Dokładnie. W organizmie miał 40-letni kierowca ciężarowego Volvo. Ciężarowego Volvo. Ciężarowego. Ciężarowego. ciężarowego. Który zgłosił się do odprawy celnej... KOROSZCZYNIE Witamy e. w Polsce. Dobry trip. W sensie. <trym>, Myśmy nie niestety witali go w Polsce. A, a może to był Waldemar Tester i to nie było 3 promile, tylko co wraca z pracy. Znaczy, generalnie 3 promile to u Białorusina jest normalny powrót z pracy. Ja nie wiem o co mam. To, to, to, to są normalne produkty metaboliczne. Nikt to tyle jaka się na nie zdąży strawić że ci marzenie, łotewski sen ja myślę, że u nich w profile się znajdują już powietrze tak jak w Krakowie Smog, to jest dla nich po prostu naturalne Proszę bardzo, na Białorusi jest jak w Polsce tylko mają trochę a może w drogi. Polsce jest jak na Białorusi no, no, no, no, no 3 promile Białorusi, Białorusina to tak, to zdecydowanie tylko pytanie, co było pierwsze czy Białoruś miała te 3 promile, czy Polacy mieli 3 promile? No, ale pytanie, czy to u nich jest na przykład klub sześciu promili klub sześciu promili? To pra... On jest bardziej elitarny, coś tak hmm. myślę jeżeli y, generalnie 3 promila pojawiają się w Polsce, u Polaków, 3 promila pojawiają się u Białorusinów i prawdopodobnie też Ukrainie z zeszłego odcinka, który ukradł wypchanego ptaka, również ma 3 promila, to wszystkie państwa bloku wschodniego należą do klubu trzech. I tym pozytywnym akcentem zakończamy nasz dzisiejszy podcast. Marcin Kozioł, Stanisław Benedyk i Miła Dzwoński. Mówili do was z Krakowa.